Mam jedną pierdolną schizofrenię Zaburzenia emocjonalne Proszę puść to na antenie tak. Powiem ci, że to fakt. fakt Powiesz mi, że to obciach mm. Pierdolecie I tak rozejdziesz się po łokciach Bo ja jestem ja. Bogiem Uświadom to sobie, sobie. słyszy słowa, od których jerzy się na głowie O rany, rany, rany. Jestem niepokonany mm. HIP, HOP Bez reszty oddany Przejebany mm. Potencjał niewyczerpany Chyba. Chyba w DNA On mm. był mi dany hey. Czekaj, fokus rach Jeszcze... Jeszcze oszaleją wszystkie pizdy mm. Gdy poznają mój urok, urok osobisty, duszę artysty To jaki jestem skromny, skromny i bystry, Bysty. szczery do bólu, że aż przezroczysty I U. wiesz co mnie boli? Że. że w głowach się pierdoli Zakłócony pokój U. ludziom dobrej woli